Dzień jak co dzień, czyli przegląd prasy z PRL. -u. Przyjaciółka, rok 1948. Piękno i potęga ziem odzyskanych. Idąc ulicą widzimy afisz, w tramwaju nalepkę na oknie, plakat na samochodzie, na liście znaczek pocztowy, wszędzie ten sam symbol. Na tle trzech pięknych łuków wystrzela wysoko w niebo wysmukła iglica, to znak wystawy Ziem Odzyskanych. Wystawa Ziem Odzyskanych we Wrocławiu pokazuje w jaki sposób po wspólnym zwycięstwie nad hitlerowskim najeźdźcą Naprawiliśmy zniszczenia, zaludniliśmy opustoszałe tereny, uruchomiliśmy komunikacje, fabryki, kopalnie, huty i warsztaty ziemieśnicze. Jak rozmawialiśmy, zaoraliśmy i zasialiśmy leżące odłogiem pola, uruchomiliśmy szpitale, szkoły, uniwersytety i jak rozkwitło bujnie na ziemiach odzyskanych polskie życie kulturalne i społeczne. Ukazuje piękno ziem odzyskanych w artystycznym ujęciu malarstwa, rzeźby, grafiki i fotografii. Zadziwiają nas osiągnięcia polskiej techniki, z których najciekawszym jest stalowy maszt wysokości 32 pięter i symboliczne łuki widziane przez nas na znaczkach pocztowych i afiszach. Trybuna Ludu, rok 1966. W połowie czerwca odbyło się w Warszawie piąte plenum zarządu głównego ZMS poświęcone zadaniom związku w rozwiązywaniu społeczno-zawodowych problemów młodzieży pracującej i w przygotowaniu jej do udziału w realizacji zadań nowej pięciolatki. Plenum uchwaliło wytyczne działania kół i instancji ZMS oraz apel do członków organizacji całej młodzieży pracującej o aktywny udział w wykonywaniu zadań gospodarczych zakładów pracy. Podstawą uchwały były tezy referatu prezydium Związku Głównego ZDMS wygłoszonego przez sekretarza Związku Laskowskiego. Referent dokonał na wstępie oceny dorobku organizacji i wkładu młodzieży w pomyślne wykonanie zadań poprzedniego planu gospodarczego. O wynikach pracy wychowawczej inicjatywy ZMS w środowisku młodzieży pracującej świadczą liczne czyny i zobowiązania młodzieży, działalność ZMS-owskich patronatów na wielkich budowach ubiegłej pięciolatki oraz udział młodzieży w rozwoju współzawodnictwa pracy. W 1965 roku we współzawodnictwie o tytuł Brygady Pracy Socjalistycznej brało udział około 55 tysięcy zespołów i 450 tysięcy pracowników.